Siedzimy na kwadracie a z od stołu Ciężkie głowy, ręce zwieszone już ku dołu Co to są za ludzie? To organizacja! Zero czem życia wzięta, a relacja jeszcze kiedyś nie myślałem Że mogę stworzyć coś i poznałem sposób życia Gdzie kieruję swoją miłość Myślisz, że łatwo było? A wiesz gdzie odnalazłem się? NZT! Mego wielki szacunek kolegom Z kiedyś Dąbrowskiego Nie czujesz życia, nie zrozumiesz tego To dla tych bezwielkiego ego Centrum miasta na się to sieci kasla Całe NZT. Teraz siła na kres wasta, że opanowany cały teren Skoda gadać basta NZT, nasza zajawatwa, nie wiedziałeś to już wiesz Aha, aha, dobra, siedzę na łasce, obserwuje Na przykład w tani Ukrainie co kupuję Po prawej stacja, stacja PKP Ludzie wracają do domu, faja nadal tu się wie Z tyłu ciarnuchy wypisują mandaty Oni skoda gadać, to po prostu zwykłe smaty. Po lewej, ha, jedzie NZK Cały sobie ładowany, bo to się tu Ogólnie mówiąc, każdy jak się otumaniony. Wodą nie za pieniądzem, całkiem nieźle wykończony. A my? A my? A my? A my? A my? Za duże gacie, b boy na macie. Chyba kumacie. Hip hop, impreza no stop, impreza no stop. Tak, bo chyba kilku się to sobie skierowali, nie? mnie bawić, się, LCD! A to wie co jaki NZT Gdzie, Gdzieś gdzieś, jeśli problem nie się, się, na to się! NZT W kieszeni parę setów, albo też nie. nie! Nie ma systematyczne, systematyczne, to co to to się co mafić, coś wykombinuje się! I będą ma i to tak, tak, tak, tak zawsze! A problemy na później, po się! Nie wierzycie, to, to zobaczcie! Koleje podterpadzkie! Okoliczne stacje, może zdanie swoje zmienić! Nic się są nie ożeni! Każdy z kamieniem w kieszeni, zabiegani po pociągach, żeby później pooglądać i ocenić! czy był dobry dzień czy nie? Bo kocham takie akcje, wszystkie nocne dewastacje Bez wahania, z wielką dumą wchodzę w tą organizację I nikogo się nie wstydzę, bo jak problemy mam Już przy moim boku widzę chłopaków mimo ran i nieporozumień Których bardzo mało znam, jak się zdarzą to je tłumie, bo hamem być nie umie Pewnie przeświecie, czym dla mnie NZP to ucieczka Od problemów życiowych, od nowych, chłopaków gotowych na akcję wibracje i akcje, no zeszone wystawy setowe, stagowane ściany, społeczne korany proste chłopaki, szkoła albo nie wulgarne słowisko, tego nie wstydzę się, to widać okazu, tego nie ukryję się tego nie ukryję się 202510T Szacunek jest podstawą naszego pokolenia, Mimo, że świat się tak zmienia NZ4 wyróżnia się nowym sposobem myślenia Tu dla zwykłych, prostych ludzi nie znajdziemy stronienia. A co dalej? Bądź trwany, bądź przebiegły Czasem jakiś hamwredny będzie chciał się do nas wbić, Zostanie wyproszony albo dostanie w ryj 2025, masz coś pokaż jak masz chęć Wierzymy jeszcze w siebie, nie zdołuje się, nie zglebie Organizacja trwa i trwać będzie, jestem pewien to u mnie bawić się, NZT To są jak ja cię, NZT Gdzie się problem mam, czy ja się na zabierasz się, NCT.